no dobrze, to może na początek to, co się będzie działo w Detroit. O kilku sprawach chciałbym powiedzieć. Dzisiaj zaczyna się Labor Day weekend, czyli sobota, niedziela, wolna, poniedziałek. Także właśnie wtedy jest dzień pracy, święto pracy. Ostatni dzień wakacji, dzieci w Michigan już we wtorek wracają do szkół. No ale tak jak powiedziałem, jeszcze przed nami weekend. Oczywiście wielkie imprezy na terenie całej metropolii Detroit, a Arts, Beats and Eats. Festiwal, jak sama nazwa wskazuje, jedzenie, muzyka, sztuka. Kiedyś odbywało się to w Paniak, teraz odbywa się w Royal Oak po raz pierwszy, pierwszy raz z rzędu. I co jeszcze ciekawego, w Detroit Jazz Festival, International Jazz Festival, jeden z największych jazzowych festiwali w Stanach Zjednoczonych, oczywiście całkowicie darmowy, całkowicie na zewnątrz, także jeśli mieszkacie niedaleko Detroit, to myślę, że warto tam się wybrać. A jeśli chcecie spędzić ten długi weekend słuchając polskiej muzyki, jedząc polskie jedzenie, to oczywiście polecam Hemtremic Labor Day Festival w polskiej dzielnicy w Hemtremic. Zajrzyjcie, Zajrzyjcie koniecznie na stronę polskiedetroit.com, umieszczę tam plakat promujący właśnie ten festiwal. Moim zdaniem jeden z najładniejszych plakatów, jakie do tej pory zostały stworzone właśnie, żeby promować ten festiwal. Naprawdę śliczna grafika, super to wygląda festiwal z roku na rok jest coraz większy, coraz więcej ludzi, coraz więcej imprez, oczywiście swego czasu zrobiłem krótki wideokast z konkursu jedzenia pierogów, było to parę lat temu właśnie też w Hamtremik. teraz będzie tak zwany też zorganizowany tak zwany gołąbki run czy walk, czyli po prostu milowa Bieg, gołąbki. Więcej na stronie festiwalu. Oczywiście link znajdziecie na polskie detroit.com. Co jeszcze ciekawego w najbliższym czasie w Detroit no jest rzecz niesamowita. Dzisiaj się dowiedziałem i bardzo z tego powodu się cieszę. Na pewno większość z was w swoim dzieciństwie miało klocki Lego, bawiło się tą niesamowitą zabawką. Ja zawsze chciałam mieć klocki, no i pamiętam na, w drugiej klasie wakacji między pierwszą a drugą klasą podstawówki tata kupił mi w Peweksie wielki zestaw właśnie klocków i od tego momentu zaczęła się moja przygoda z tymi klockami. No i teraz nawet mając 32 lata od czasu do czasu idę do sklepu Lego, gdy jestem na przykład w Chicago patrzę, oglądam, cieszę się jak dziecko a także gdy idę do normalnego sklepu i kupuję dla mojego dwuletniego syna jakieś klocki, to też zawsze troszkę czasu spędzam też między półkami dla, dla troszkę starszych dzieci właśnie też z zestawami Lego no ale dlaczego o tym wszystkim mówię? dlatego, że już 17 września w piątek otwarcie Pierwszego sklepu LEGO w Michigan, oczywiście w Molu, w Somerset Collection, w Troy. Trzydniowa impreza, budowanie ośmiostopowego modelu jednego z bohaterów filmu Toy Story. Darmowe koszulki, bardzo dużo zabawy. Naprawdę bardzo się cieszę z tego powodu, że w końcu sklep LEGO będzie tutaj na terenie metropolii Detroit i na pewno na otwarcie tego sklepu się wybiorę. No dobrze. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, najważniejsze. E, rozmawialiśmy swego czasu e, a propos hokeja razem z Tomaszem Kaszczukiem ogłosiliśmy konkurs. No i chyba już czas jest na rozstrzygnięcie tego konkursu, także odbyło się losowanie. Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować wszystkim tym, którzy wzięli udział w konkursie. Nie powiedziałem tego wcześniej, dlatego teraz to muszę powiedzieć, ale mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy się zgłosili są osobami pełnoletnimi i za chwileczkę podam wam, kto wylosował jedyną i główną, i jedyną nagrodę, no ale mam nadzieję, że ta osoba jest pełnoletnia, no i przed e, wysłaniem e, wina, które, które było e, nagrodą w tym konkursie, będę oczekiwał, że ta osoba w jakiś sposób potwierdzi to, że jest e, pełnoletnia. E, sami rozumiecie, no nie chcę mieć problemów, żeby później ktoś mi nie zarzucił, że e, rozpijam młodzież, także e, jeśli ta osoba mieszka na terenie Kanady albo Stanów Zjednoczonych, no to musi mieć 21 lat, jeśli mieszka w Polsce, no to 18. I mam nadzieję, oczywiście, też, że po przesłaniu tego wina do zwycięzcy ta osoba zrobi sobie zdjęcie z tym winem i ja będę mógł je umieścić na stronie Polskie Detroit tylko dlatego, żeby no, pokazać, że jak wygląda takie wino i jak bardzo zwycięzca cieszy się z nagrody. No dobrze, nie przedłużam. Pytanie brzmiało, który zawodnik, były zawodnik Detroit Red Wings zaangażowany jest w przemysł winiarski. Oczywiście prawidłowa odpowiedź to Igor Warionow, e, grał z numerem 8 e, dla e, Detroit Red Wings, teraz już jest na emeryturze, no i prowadzi e, biznes, e, nazywa się Triple Overtime, e, sprzedaż wina australijskiego, kalifornijskiego do Szwajcarii i Rosji, no a także sprzedają te wina w mniejszych ilościach tutaj w Michigan. Firma nazywa się Triple Overtime, czyli trzecia dogrywka, jeśli tak można by było przetłumaczyć. No i oczywiście jest to bezpośrednie odwołanie do meczu, do trzeciego meczu finałów o Puchar Stanleya w 2002 roku. W trzeciej dogrywce właśnie Igor Warionow strzelił bramkę. Piękny mecz, piękna bramka, piękne zakończenie tego, tego właśnie spotkania. No i dlatego Igor Warionow nazwał swoją filmę Triple Overtime. No i tak jak było mówione, do wygrania w konkursie było jedna butelka wina Detroit Red Wings. Zwycięzcą jest Karolina żołnowska. Panią Karolinę bardzo proszę o to, by przesłała na adres podcastu Polski Detroit swój adres pocztowy, na który ma być wysłana nagroda, a także no, chciałbym się dowiedzieć, czy pani Karolina jest pełnoletnia. I proszę też napisać, czy zwycięzca życzy sobie białe wino, czy czerwone a ja już niedługo wyślę pocztą nagrodę, także gratuluję serdecznie i bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli udział w konkursie. Podcast Polski Detroit. Poznaj ciekawszą stronę Ameryki www.polskiedetroit.com Swego czasu w podcaście Polskie Detroit mówiłem o tym, że ściągnąłem sobie z internetu z jednej z księgarni internetowych polskich jedną z najnowszych książek Andrzeja Sapkowskiego w postaci audiobooka. Powiem Wam szczerze, że do tej pory w ogóle nie korzystałem z audiobooków. Nie wiem dlaczego, ale, ale naprawdę w którymś momencie odkryłem audiobooki, chociaż mając do czynienia z audio na internecie, powinienem na co dzień nawet może korzystać z tych audiobooków, no ale jakoś tak się złożyło, że nie zauważyłem tego. Po tym, kiedy Sapkowskiego słuchałem, miałem w swoim iPodzie, doszedłem do wniosku, że rzeczywiście no, kiedyś ludzie mieli więcej czasu i mogli spędzać nawet 3-4 godziny dziennie na czytaniu książek wydawałoby się, że też audycje radiowe były o wiele ciekawsze. na no teraz, kiedy spędza się powiedzmy godzinę w samochodzie, czy w metrze, czy w jakiejś kolejce podczas dojazdów do szkoły, czy do pracy podcasty, czyli to co my wszyscy polscy podcasterzy robimy są naprawdę fajną rzeczą, ale tak samo myślę, że audiobooki mają rację bytu i naprawdę jest to dobry sposób na zapoznawanie się z twórczością, czy to jest czy to są zwykłe książki, czy jakieś poradniki, czy, czy chociażby bajki dla dzieci. No i szukałem jakiejś dobrej księgarni z audiobookami, znalazłem nexto.pl swego czasu myślałem, że w takich księgarniach są tylko i wyłącznie audiobooki, ale miłe zaskoczenie dla mojego dwuletniego syna ściągnąłem zestaw bajek, baśni, nagrywanych oczywiście w języku polskim, w plikuach MP3. Także nie muszę wybierać płyt CD, na których i tak, i tak się bardzo mało mieści płyt audio, tylko po prostu wszystko wrzucam do iPhone'a albo do iPoda. U małego w pokoju odtwarzam Markus jest bardzo zadowolony Bo w języku polskim I bardzo ciekawe głosy A przede wszystkim no, ciekawe bajki Dla mnie, czyli dla taty Plus taki, że tak jak powiedziałem MP3, także mało, mało miejsca zajmuje Druga rzecz Cena E, zawsze uważałem, że no, książki są w Polsce drogie, e, a audiobooki no, nie są tak bardzo drogie i e, myślę, że przede wszystkim dla ludzi mieszkających za granicą e, audiobooki, czy chociażby, no, nawet mówiąc o, o tym sklepie Nexto, e, audiobooki, książki, gazety. To jest najlepsze rozwiązanie. Oczywiście, no, są tutaj w, w Detroit księgarnie, można tam pójść, kupić Politykę wprost, Newsweeka, Press, czy, czy, czy załóżmy gazetę wyborczą. Tylko tyle, że no w tych księgarniach jest 4-5-dniowy poślisk. Czyli jeśli się jakaś gazeta pojawi, pojawia na rynku prasowym w Polsce w poniedziałek, no to my tutaj w Detroit mamy to w piątek. I sami przyznacie, no taka polityka czy wprost no już troszeczkę jest zaktualizowana. Nawet nie mówię o, o gazecie wyborczej czy Rzeczpospolitej, które, które są dziennikami. Także e, jestem naprawdę teraz pod wrażeniem tego, że można przez internet. Internet całkiem legalnie przede wszystkim, a, a, a druga rzecz w bardzo małych cenach ściągać gazety. No i oczywiście to jest w formacie PDF, wszystko pięknie wygląda, jest pewna funkcja, której nie macie w żadnej jeszcze zwykłej drukowanej gazetcie, czyli możecie szukać danych fraz, jeśli chcecie czy znaleźć, czy w danym gazecie jest cokolwiek napisane o Lublinie albo o Detroit, bądź o Warszawie, bądź o panie, panu Komorowskim powiedzmy, to możecie po prostu wklepać daną frazę w ten plik PDF w przeglądarce i od razu wam wyskakuje, gdzie te frazy są użyte, także duży plus. Drugi, drugi, du, drugi duży plus to to, że nie zbieracie makulatury, czyli też przyczyniacie się do tego, że jest tych mniej drzew wycinanych i, i na pewno zostawiacie no mniejszy ten ślad, negatywny ślad na środowisku. Co jeszcze? No bardzo szybko się to ściąga. Też myślałem, że audiobook, załóżmy właśnie z bajkami dla Markusa, że będzie to bardzo długo się ściągało, bo dosyć duży 200-megabajtowy plik, ale nie po 5-6 minutach już był na moim komputerze. Także naprawdę gorąco polecam nexto.pl -e Wrzuciłem link na polskie-detroit.com tam z prawej strony jest taki mały baner, tam możecie kliknąć. Jeśli założycie konto, to od razu dostajecie 5% upustu. A, no i właśnie, jest też promocja ostatnio we wrześniu, dla wszystkich tych, którzy wpiszą hasło Polonia, małymi literami Polonia, to właśnie ci dostaną 20% upustu na wszystko, czyli audiobooki, książki i, i gazety. Gorąco polecam. Tak jak mówię, przetestowałem, podoba mi się. Polecam serdecznie. Polski Detroit. Dla Polaków po polsku. Odwiedź www.polskiedetroit.com. No dobrze, może już powoli będziemy kończyć. Zazwyczaj nie mówię tego co będzie w następnym podcaście, ale będę chciał mówić o okularach, czyli o zamawianiu optyków nowych okularów, okularów tutaj w Stanach. Ja ostatnio zmieniałem moje, które miałem przez ostatnie chyba 4 czy 5 lat. I wielu ciekawych rzeczy się dowiedziałem, także myślę, że ci wszyscy, którzy są zainteresowani, nie tylko w Stanach, ale, ale też i w Polsce, myślę, że to będzie bardzo ciekawy temat i powiem o kilku rzeczach, których raczej się nie spodziewacie, a na pewno będą te informacje bardzo Wam przydatne. No to chyba tyle. Jeszcze raz gratuluję Pani Karolinie Żołnowskiej wygrania konkursu a miłego, długiego weekendu dla tych wszystkich, którzy są w Stanach, dla tych, co w Polsce, miłego, krótkiego weekendu, a ja już z Wami będę się słyszał w następnym tygodniu. Trzymajcie się, na razie, hej!